Cześć, chciałabym Wam pokrótce powiedzieć, co zrobić, aby zachęcić dzieci do czytania książek. Więc tak, aby podołać temu zadaniu, nauczyciel musi zapewnić stały i systematyczny kontakt dziecka z książką. Rozbudzając zainteresowanie dzieci literaturą, nauczyciel musi wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, bogactwo różnorodnych form i metod pracy z książką. Nie może tutaj zabraknąć takich form pracy, jak odzwierciedlenie przez dzieci w działalności plastycznej akcji utworu, np. tworzenie różnego rodzaju komiksów, wykorzystywanie teatrzyku i na jego scence przedstawienie sylwetek głównych bohaterów, uzupełnienie treści akcji poprzez twórczość dzieci, np. rysunki i inscenizacje, organizowanie zgaduj-zgaduli w formie zabawowej na temat znajomości, treści, książki, ich bohaterów i urządzenie wszelkiego rodzaju konkursów czytelniczych, układanie przez dzieci zakończeń do różnych opowiadań, założenie przez dzieci zeszytu lektur, wspólne zakładanie biblioteczek grupowych ulubionych książek, kontakt z biblioteką szkolną, publiczną, zaznajomienie z pracą bibliotekarza, zapoznanie dzieci z pracą drukarza i pisarza, zapoznanie dzieci z legendami odnoszącymi się do historii różnych miast w Polsce. Również dobierając literaturę dla młodych uczniów nauczyciel musi pamiętać o tym, że dzieci lubią się śmiać. Dlatego tak chętnie słuchają z tych utworów Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima. Uśmiech, dowcip, właściwe pojęcie satyry pogłębiają odbiór utworu literackiego, mogą stanowić cenną pomoc w pracy wychowawczej. Ponadto mali czytelnicy mają niezwykłą wrażliwość językową. Już trzy i czterolatki cieszą elementy dźwiękowe języka, odgłosy wydawane przez różne maszyny. Tutaj przykładem zaprezentowanym zostanie wiersz Lokomotywa, a więc posłuchajcie, jak to nam wyszło.